Zimowe opowieści Lucy Maud Montgomery Świąteczny koniec niesnasek Tydzień przed Bożym Narodzeniem ciotka Joan napisała list do Elizabeth, zapraszając ją, a także mnie i Albertę, na świąteczny obiad w Monkshead. Zaproszenie przyjęłyśmy z radością. Ciotka Joan i wuj Norman byli cudownymi ludźmi. Wiedziałyśmy, że spędzimy uroczy i radosny czas w ich domu. Poza tym chciałyśmy zobaczyć Monkshead, gdzie nasz ojciec przeżył swoje młodzieńcze lata oraz posiadłość Jung, gdzie się urodził i wychował w dzieciństwie, a którą nadal zamieszkiwał wuj William. Ojciec rzadko o niej wspominał. Byłyśmy jednak pewne, że darzy ją ciepłym uczuciem. A my zawsze pragnęłyśmy choćby zerknąć na to, co Alberta nazywała naszą rodową posiadłością. Ponieważ tak Monkshead, jak i dom wuja Williama znajdowały się zaledwie 100 kilometrów od nas, być może zapytacie dość wścibsko, co nas powstrzymywało przed odwiedzaniem obu miejsc tak często jak tylko chciałyśmy. Odpowiemy otwarcie. Rodzinny konflikt. Odkąd sięgałyśmy pamięcią, nasz ojciec oraz wujek William nie rozmawiali ze sobą. Po śmierci dziadka Junga doszło do paskudnej kłótni o majątek. Ojciec tłumaczył nam zawsze, że jest tak samo winny jak wuj William, a jednak babcia cioteczna Emily wyjaśniła nam, że winna spoczywa głównie na jego bracie, który zachował się skandalicznie. Co więcej, Ciotka powiedziała, że nasz ojciec wybrał się do wuja Williama potem, jak opadł bitewny kurz i przeprosił za swoje słowa z nadzieją na pojednanie. Jednak wuj odwrócił się do niego plecami i bez słowa wszedł do domu. A, jak twierdziła babka cioteczna Emily, z każdej komórki jego ciała przebijała wściekłość godna Junga. Babcia cioteczna Emily to nasza krewna ze strony matki, nie lubi więc nikogo z Jungów, oprócz naszego ojca oraz wujka Normana. Dlatego właśnie nigdy wcześniej moja noga nie powstała w Monkshead. Nigdy nie spotkałyśmy wuja Williama i zawsze uważałyśmy go za nieokrzesanego ogra. To jest, jeśli w ogóle o nim myślałyśmy. Gdy byłyśmy małe, nasza staraniania, Margaret Hanna, straszyła nas złowrogim tekstem. Jeśli nie będziecie grzeczne, wuj William was złapie. Nigdy nie sprecyzowała, co by nam zrobił, gdyby rzeczywiście nas schwytał, zapewne wychodząc z założenia, że nieznane jest bardziej przerażające niż to, czego człowiek się spodziewa. W tamtych czasach sądziłam, że wuj wrzuciłby nas do wrzącego oleju i gotował tak długo, aż zostaną czyste kości. Wuj Norman i ciotka Joan przez lat mieszkali w zachodniej części kraju i dopiero trzy miesiące przed owym Bożym Narodzeniem przyjechali na wschód i kupili dom w Monkshead, gdzie postanowili się osiedlić. Zdążyli już wpaść do nas z wizytą, a rodzice wybrali się do nich z naszymi braćmi. Jednak my trzy nigdy ich nie odwiedziłyśmy, więc perspektywa spędzenia u nich świąt Bożego Narodzenia wydawała się przyjemnie kusząca. Świąteczny poranek przywitał nas powietrzem przejrzystym jak diament oraz nieskazitelnie białym śniegiem. Wyjechałyśmy o siódmej, gdyż następny pociąg odjeżdżał dopiero po jedenastej, a do Monkshead dotarłyśmy o ósmej trzydzieści. Ledwo wysiadłyśmy na peron, kiedy zawiadowca stacji zapytał nas, czy jesteśmy panami Jung. Gdy Alberta potwierdziła, oznajmił. W takim razie czeka na was list. Wzięłyśmy kopertę i przeszłyśmy do poczekalni, ogarnięte złym przeczuciem. Co takiego mogło się stać? Czyżby ciotka Joan i wuj Norman leżeli złożeni szkarlatyną? A może włamywacze splądrowali spiżarkę i uciekli ze świątecznymi zapasami? Elisabeth rozłożyła kartkę i odczytała list na głos. Ciotka Joan napisała tak. Drogie dziewczęta, przykro mi, że muszę was rozczarować, ale niestety nic na to nie poradzę. Doszły mi wieści ze Streetham." że moja rodzona siostra uległa poważnemu wypadkowi i znajduje się w stanie krytycznym. Musimy natychmiast ruszać do street'em. Ekspres odjeżdża o ósmej. Wiem, że kiedy to pisze, wy już jesteście w drodze. Wysyłanie depeszy nie miałoby więc sensu. Udajcie się do naszego domu i rozgośćcie się. Klucz znajdziecie pod wycieraczką przy tylnym wejściu. W spiżarce zaś czeka wszystko, co jest potrzebne do ugotowania obiadu. Na trzeciej półce stoją dwa ciasta z suszonymi owocami i orzechami, a świąteczny pudding wystarczy tylko podgrzać i można się nim delektować. Na stole w salonie zostawiliśmy dla Was drobne świąteczne upominki. Mam nadzieję, że spędzicie radosny czas w naszym domu, a gdy wrócimy ze Strydham, ponownie nas odwiedzicie. W pośpiechu, ale z miłością, ciotka John. Popatrzyłyśmy po sobie dość posępnie, jednak, jak zauważyła Alberta, skoro i tak najbliższy pociąg powrotny odchodzi o 17, równie dobrze mogłyśmy spożytkować wolny czas, zgodnie z sugestią ciotki. Podeszłyśmy więc do zawiadowcy i zapytałyśmy nieśmiało, czy mógłby nam wskazać drogę do domu pana Normana Junga. był to nabor muszony jegomość, bardzo zajęty notowaniem czegoś w zeszycie. Łaskawie obdarzył nas swoją uwagą i wskazując ołówkiem rzucił nerwowo. Junga, widzicie tę czerwoną budowlę na wzgórzu? To tam. Budynek dzielił od stacji nie więcej niż 500 metrów, więc rzeczywiście mogłyśmy go zobaczyć. Natychmiast ruszyłyśmy w tamtym kierunku. Z bliska okazał się uroczym miejscem położonym na pięknym terenie w otoczeniu starych drzew. Klucz znajdował się tam, gdzie miałyśmy go znaleźć, więc szybko weszłyśmy do środka. Ogień w palenisku dawno wygasł, a wnętrza wydawały nam się znacznie bardziej ponure niż się tego spodziewałyśmy. Nie będę ukrywać, że najpierw skierowałyśmy nasze kroki do salonu, żeby odnaleźć prezenty. Na stole leżały trzy paczuszki, dwie małe i jedna całkiem duża. Jednak żadna nie była podpisana. Mm, najwyraźniej ciotka Joan tak się spieszyła, że zapomniała umieścić nasze imiona na papierze. Doszła do wniosku Elizabeth. Odpakujmy je. Być może domyślimy się po zawartości, która należy do kogo. Muszę przyznać, że prezenty wzbudziły nasze zdumienie. Domyślałyśmy się, że będą miłe, ale nie spodziewałyśmy się czegoś tak luksusowego. Był tam cudowny, sobolowy kołnierz, piękny, złoty zegarek ze zdobionym perłami łańcuszkiem oraz złota bransoletka wysadzana turkusami. Hmm. Kołnierz musi być dla Ciebie, Elizabeth, ponieważ Mary i ja posiadamy swoje własne, o czym ciotka Joan doskonale wie, oznajmiła Alberta. Zegarek na pewno jest dla Ciebie, Mary, gdyż ja już mam jeden. Drogą eliminacji Brazoletka musi należeć do mnie. Cóż za urocze prezenty! Elizabeth nałożyła kołnierz i przeparadowała w nim przed lustrem komody. Lustro było jednak tak zakurzone, że musiała wyjąć chustkę i dobrze je wytrzeć, żeby w ogóle mogła się w nim przejrzeć. Zresztą cały pokój tonął w kurzu. Koronkowe firanki sprawiały wrażenie, jakby nie prano ich od lat. Jedna miała nawet długie rozdarcie przez środek. W duchu byłam zaskoczona, ponieważ ciotka Joan cieszyła się opinią doskonałej gospodyni domowej. Nic jednak nie powiedziałam nagłos. Moje siostry też milczały. Matka wychowała nas w przeświadczeniu, że w złym tonie jest krytykowanie tego, co nam się nie podoba w domu, do którego zostałyśmy zaproszone. Zajmijmy się obiadem, powiedziała Alberta, zatrzaskując zapięcie bransoletki na nadgarstku i przyglądając się ozdobie. Przeszłyśmy do kuchni. Elizabeth zabrała się za rozpalanie ognia co było jej specjalnością, a ja i Alberta zaczęłyśmy mieszkować w spiżarni. Znalazłyśmy wszystkie produkty, o których pisała ciotka Joan: faszerowanego tłustego indyka, a także mnóstwo rozmaitych warzyw. Ciasta z suszonymi owocami leżały na swoim miejscu, jednak o niczym innym nie dało się powiedzieć tego samego, bowiem bałagan panujący w pomieszczeniu mógł przyprawić kogoś z zamiłowaniem do porządku o wiele bezsennych nocy. Nigdy w życiu nie widziałam, zaczęła Alberta, ale przerywała najwyraźniej, przypominając sobie nauki naszej matki. A świąteczny puding? Zapytałam, żeby nakierować rozmowę na bezpieczniejsze tory. Nie mogąc go nigdzie znaleźć, uznałyśmy, że zapewne znajduje się w piwnicy. Drzwi prowadzące do części podziemnej domu były jednak zamknięte na cztery spusty. Nieważne, stwierdziła Elizabeth. Tak, żadna z nas nie przepada za pudingiem. Jemy go tylko, ponieważ to tradycyjny deser bożonarodzeniowy. Te ciasta z suszonymi owocami będą lepsze. Wsunęłyśmy indyka do pieca i chwilę później wszystko się już piekło i gotowało. Przygotowanie obiadu przebiegało w wesołej atmosferze. Czułyśmy się jak u siebie w domu, wypełniając tym samym polecenie naszej ciotki. Rozpaliłyśmy ogień w kominku w salonie i odkurzyłyśmy wszystko w zasięgu wzroku. Ponieważ nie mogłyśmy znaleźć żadnych miotełek do kurzu, wykorzystałyśmy własne chustki. Po naszych porządkach pokój prezentował się całkiem wytwornie, gdyż ukryte pod grubą warstwą kurzu meble okazały się wyjątkowo ładne, czego nie można było powiedzieć o naszych chusteczkach. Stół nakryłyśmy najpiękniejszą zastawą, jaką znalazłyśmy – w szufladzie komody znajdował się tylko jeden duży obróz. Co prawda miał trzy dziurki, ale postawiłyśmy na nich naczynia. Na środku zaś ustawiłyśmy niedużą palmę w doniczce. O trzynastej obiad był gotowy do jedzenia. A my byłyśmy gotowe na posiłek. Zasiadłyśmy do stołu, który prezentował się uroczo. Alberta już miała wbić widelec w indyka i zaczęła go kroić, z kolei było jej specjalnością, gdy nagle otworzyły się drzwi i do kuchni wszedł ktoś. Zanim zdołałyśmy poderwać się z miejsc, na progu salonu stanął postawny, przystojny mężczyzna z wąsami. Nie bałam się, wyglądał dość zacnie. Uznałam, że to musi być przyjaciel wujka Normana. Dzień dobry. Odezwałam się uprzejmie, wstając. Jeszcze nigdy nie widziałam takiego zdumienia, jak to, które pojawiło się na twarzy tego biedaka. Przenosił wzrok ze mnie na Albertę, a potem na Elizabeth i z powrotem, jakby nie wierzył temu, co pokazują mu jego własne oczy. Pana Normana Junga i jego żony nie ma w domu, wyjaśniłam, ponieważ zrobiło mi się go żal. Pojechali dziś rano do Stritham, jako że siostra pani Jung jest poważnie chora. Co to ma znaczyć? zapytał szorstko nieznajomy. To nie jest dom Normana Junga, tylko mój. Nazywam się William Jung. Kim jesteście i co tutaj robicie? Opadłam na krzesło i odjęło mi mowę. Instynktownie zakryłam dłonią złoty zegarek. Alberta upuściła nóż i rozpaczliwie próbowała zdjąć pod stołem bransoletkę. W ułamku sekundy zdałyśmy sobie bowiem sprawę z naszej pomyłki i okropności sytuacji, w jaką się wpakowałyśmy. Jeśli chodzi o mnie, czułam autentyczny strach. Dawne ostrzeżenie Margaret Hanna wywarły na mnie swoje piętno. Elizabeth stanęła na wysokości zadania. Stawanie na wysokości zadania było kolejną jej specjalnością. Poza tym nie uwierała jej świadomość, że ma na sobie prezent, który nie był dla niej przeznaczony. Obawiam się, że doszło do pomyłki, oświadczyła z godnością, którą doceniałam mimo paniki, za którą serdecznie przepraszamy. Otrzymałyśmy zaproszenie do spędzenia świątecznego dnia z panem Jungiem Normanem i jego małżonką. Gdy wysiadłyśmy z pociągu, podano nam list z którego dowiedziałyśmy się, że nasi gospodarze zostali pilnie wezwani w ważnych sprawach rodzinnych. Jednak zapraszają nas serdecznie do siebie i proszą, byśmy się rozgościły. Zawiadowca wskazał nam ten dom, dlatego tu jesteśmy. Nigdy wcześniej nie odwiedzałyśmy Monkshead, nie miałyśmy więc pojęcia, że trafiłyśmy pod niewłaściwy adres. Proszę nam wybaczyć to nieporozumienie. W czasie jej przemowy Zdjęłam zegarek i, jak mi się wydawało, niezauważenie położyłam go na stole. Alberta, pozbawiona kluczyka, nie była w stanie zsunąć z ręki bransoletki, więc siedziała purpurowa ze wstydu. Jeśli zaś chodzi o wuja Williama, w jego oczach z całą pewnością pojawiła się wesoła iskierka. Wcale nie wyglądał na ogra. Hm, no cóż, jak dla mnie to bardzo szczęśliwa pomyłka. Odparł. Spodziewałem się, że wracam do zimnego domu i surowych składników na obiad, a tu taka niespodzianka. Jestem wam bardzo wdzięczny. Alberta wstała, podeszła do kominka, zdjęła z półki kluczyk i odpiła bransoletkę. Pani Jung poinformowała nas w swoim liście, zaczęła zwracając się do wuja Williama że w salonie na stole znajdziemy nasze świąteczne podarki. Dlatego ym, założyłyśmy z góry, że te przedmioty do nas należą. Dokończyła z rozpaczą w głosie. Proszę nam powiedzieć, gdzie mieszka pan Norman Jung, a dłużej nie będziemy zabierać panu czasu. Chodźcie, dziewczęta. Wstałyśmy z Elizabeth, wzdychając ciężko. Oczywiście było to jedyne słuszne rozwiązanie, jednak głód nam okropnie doskwierał, a perspektywa przeniesienia się do kolejnego pustego domu i gotowania kolejnego obiadu nie wydawała się zbytnio kusząca. – Chwileczkę – powiedział wuj William. – Myślę, że skoro zadałyście sobie tyle trudu, by przygotować posiłek, powinnyście zostać i pomóc mi go zjeść. Wychodzi na to, że wypadki są ostatnio w modzie. Syn mojej gospodyni złamał nogę w Weston. Musiałem ją tam dzisiaj zawieść. Przedstawcie się może. Chciałbym wiedzieć, komu zawdzięczam tę miłą niespodziankę. Elizabeth Alberta i Mary Young z Green Village zaprezentowałam nas i spojrzałam wujowi w oczy, spodziewając się, że teraz to już na pewno wyjdzie z niego potwór. Jednak on wydał się w pierwszej chwili zdumiony, Kolejnej zrobił głupawą minę, a potem znów był sobą. Córki Roberta zapytał jakby fakt, że córki jego brata znalazły się u niego w domu, stanowił najbardziej naturalną rzecz pod słońcem. A więc jesteście moimi bratanicami. Cieszę się, że mogłem was poznać. Siadajcie, zdejmę płaszcz i możemy zabierać się do jedzenia. Chętnie się przekonam, czy jesteście tak samo doskonałymi kucharkami, jak niegdyś wasza matka. Zajęłyśmy miejsca. Wuj usiadł razem z nami. Alberta miała okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami i pokroiła indyka, jako że wuj William przyznał, że nigdy tego nie robił. Miał od tego gosposie. Początkowo czułyśmy się nieswojo, jednakże wrażenie to bardzo szybko minęło. Nasz wuj okazał się bowiem serdecznym, dowcipnym i zabawnym człowiekiem. Nie minęła chwila i musiałyśmy, ze zdziwieniem, przyznać, że doskonale się bawimy. Wuj William chyba także. Gdy skończył jeść, odsunął się od stołu i spojrzał na nas wymownie. – Jak przypuszczam, wychowano was w nienawiści do mojej osoby – rzucił. – Na pewno nie uczynili tak nasi rodzice – odparłam. – Nigdy nie powiedzieli złego słowa pod twoim adresem, za to Margaret Hanna – owszem. – Wychowywała nas w strachu przed tobą. Wuj zaśmiał się głośno. Margaret Hanna <głos> była zawsze moim wiernym wrogiem. Cóż, zachowałem się jak głupiec, a nawet gorzej. Żałuję tego od samego początku. Popełniłem błąd, nie potrafiłem przyznać się do tego przed waszym ojcem, ale wam mówię to z łatwością. Możecie mu to przekazać, jeśli chcecie. Ucieszy się niewymownie, gdy się dowie, że nie jesteś na niego zły, wujku Williamie. – powiedziała Alberta. – Od zawsze marzył o pojednaniu. Uważa jednak, że jesteś na niego zły. – Nie, nie. To tylko mój dumny upór. – Dziewczęta, skoro jesteście moimi gośćmi, postaram się zabawić was najlepiej, jak potrafię. Po południu wybierzemy się na kulik. – A jeśli chodzi o te błyskotki, to należą do was. Kupiłem je dla znajomych młodych dam, ale podaruję im coś innego. Chciałbym, żebyście zatrzymały prezenty. Ten zegarek pasuje ci do bluzki, Mary. A brazoletka idealnie wygląda na ręce Alberty. Chodźcie, moje drogie. Wasz stary, marudny wuj chętnie przyjmie uściski w podziękowaniu. Wyściskałyśmy go szczerze, a potem umyłyśmy naczynia i pojechałyśmy kuligiem. Ledwo zdążyłyśmy na wieczorny pociąg powrotny, Wój William odprowadził nas na stację. My natomiast musiałyśmy mu obiecać, że gdy wróci jego gospodyni, przyjedziemy ponownie i to na cały tydzień. A jedna z was koniecznie musi u mnie zamieszkać, dodał. Przekażcie ojcu, że musi odesłać do mnie jedną ze swoich córek na znak przebaczenia. Przyjadę do niego niebawem, żeby o tym porozmawiać. Gdy wróciłyśmy do domu i zdałyśmy relacje z niespodziewanych zdarzeń, nasz ojciec zareagował emocjonalnie. Dzięki Bogu, powiedział, a w jego oczach zaszkliły się łzy. Nie czekał wcale na przyjazd wujka Williama, lecz następnego dnia sam pojechał do Monkshead. Wiosną Alberta zamieszkał u wuja Williama. Już teraz robi zapasy miotełek do kurzu. W następne za święta Bożego Narodzenia w starym rodzinnym domu odbędzie się wielki zjazd familijny. Jak widać, nie wszystkie pomyłki są takie złe. Koniec.